Rozdział 29. Wyjawienie Księgi Mormona będzie znakiem, że Pan zaczyna gromadzić Izrael i wypełniać przymierze z Izraelem. Biada będzie ludziom, którzy w ostatnich dniach wzgardzą Jego objawieniami i darami ducha. Oto gdy Pan w swojej mądrości i zgodnie ze Swym Słowem pozwoli, aby Pisma te zostały dane ludziom innych narodów. Wtedy będziecie wiedzieli że przymierze, które Ojciec zawarł z dziećmi Izraela o przywróceniu im krajów ich dziedzictwa, zaczyna się wypełniać. I będziecie wiedzieli, że wypełnią się wszystkie słowa, które Pan powiedział przez swych świętych proroków. I nie znajdziecie usprawiedliwienia, by powiedzieć, że Pan opóźnia swe przyjście do dzieci Izraela nie znajdziecie usprawiedliwienia, by uważać słowa proroctw za próżne, albowiem Pan nie zapomni przymierza, które zawarł ze swym ludem z domu Izraela. Gdy przekonacie się, że proroctwa te zaczynają się sprawdzać, nie znajdziecie usprawiedliwienia, by więcej gardzić dziełami Pana, albowiem miecz Jego sprawiedliwości będzie wtedy w Jego prawej ręce. I w dniu, gdy wzgardzicie tym, co czyni, jego miecz niebawem was dosięgnie. Biada temu, kto gardzi dziełami Pana. Biada temu, kto wyprze się Chrystusa i zaprzeczy Jego działaniu. Biada temu, kto zaprzeczy Jego objawieniom i powie, że nie działa On więcej przez objawienie, proroctwa, dary ducha, języki, uzdrowienia czy w inny sposób mocą Ducha Świętego biada temu, kto powie wtedy dla zysku, że Jezus nie może dokonać cudu, albowiem taki człowiek stanie się na podobieństwo syna zatracenia, dla którego zgodnie ze słowem Chrystusa nie ma miłosierdzia nie znajdziecie wtedy usprawiedliwienia by więcej szydzić gardzić, czy naigrawać się z Żydów, czy jakiejkolwiek resztki z domu Izraela albowiem Pan nie zapomni swego przymierza z nimi i postąpi według tego co przysiągł nie powinniście więc przypuszczać, że możecie zmienić prawą rękę Pana na lewą, że nie wykona wyroku, wypełniając przymierze, które zawarł z domem Izraela.